Czy to co się co? nagrywa? Tak. Dobra. Trzeci odcinek. Yy, tak. Co tam nowego w Gierkowie? Mm -hmm. I będzie mówić Marek, Karol i Przemek. I bardzo ładnie. I dynamiczna muzyka. Na, na, na, na, na. To nie żadne. I Wracamy do studia. Dzisiaj e, trzeci odcinek Co tam nowego w Gierkowie. Mamy Czyli... już, mamy już ile? 90 parę subków, nie? Tak. I tu jest ogłoszenie. Tak. Parofialne. Hm? Że na 100 subków... Jest wywiad z Przemkiem. Specjalny od... Dyrektorem Specylny... naczelnym. Specjalny odcinek będzie. Tak. Jako takie zadośćuczynienie za to, że nas tak wspieracie ładnie. Tak. Pytanie będę układał ci ja? więc to będzie bardzo ciekawe, bo to nie będzie, będzie tylko o planszówkach, a będzie, będzie o wszystkie. Jazda, jazda bez trzymanki. Okej, okay, no to co tam nowego w Gierkowie? To jest dział, na który się nie przygrowałem, ale liczę na was, bo gramy razem. Okej, okay, no to... Nie wszystko. Zacznę od, od Concordii. Mhm. Grałeś w Concordię, to z, bez z, ciebie. Zdrada, ale bez I bez ciebie, tak, faktycznie gram z Pawłem, tylko, którego nie ma dzisiaj znowu. A to było jakieś pomiędzy grami? To. Bo nie umawialiśmy się nigdy na to nawet. Wiesz co, my się umawialiśmy na pana Lodowego Ogrodu, mm -hmm. nie przyjechał e, Krzysiek. Krzysiek. I zagraliśmy w Konkordię. Zamiast mm -hmm. tego? Dla mnie to jest nadal topka. A zresztą zobaczycie w e, tym wywiadzie ze mną, w, moich top, w mojej topce. Mm. W ogóle to Konkordię to musimy nagrać. W chwalę się, gram raz, ale ja nie, nie grałem to... nigdy jeszcze. No, nie, ja jestem zafascynowany Concordio i uważam ją za jedną z najlepszych, z najlepszych Eurasków, jakie, jakie kiedykolwiek grałem. A co to jest w ogóle za typ gry? No to jest Euros. Jakbyś tak połączył trochę pociągi, wsiąść do pociągu. Aha, Przed... nie brzmi dobrze. <śleszy> No bo też masz mapę, też kładziesz tych. No tak, to już jest. Tych... wsiąść do pociągu wtedy. <grym> Jak masz mapę, to już jest typowo wsiąść tak. do pociągu. No poza tym masz. budujesz sobie swoją talię i za pomocą tej talii zagrywasz karty i potem jakby to, co zrobiłeś na planszy, mhm. mnożysz przez to, co się. co dają ci karty. Tak, na przykład tak. masz. jeżeli masz w każdej. w każdym. jeżeli masz miasta. Miasta są na przykład tam, z, w których. Tworzysz, powiedzmy, zboże, i to wtedy każde miasto ze zbożem punktuje ci tam za, na przykład, trzy punkty. Aha, i to na kartach jest napisane. Tak, dokładnie, A. więc na koniec. To jest ogólnie punktacja jest na, przy pierwszej grze, jest taka trochę nie do zrozumienia za bardzo, co tak naprawdę warto iść, co punktować. Mhm. Po drugiej, trzeciej grze to się zaczyna robić troszeczkę jaśniejsza, więc pierwsza gra dla osoby, nie, która nie grała w to, jest taka dosyć. Ciężko legrać Ciężko mm -hmm. z osobą tam bardziej zaawansowaną. No, mi się spodobał wybór akcji, bo tu musisz mieć strategię od początku, od pierwszej, od pierwszej akcji zagranych, tak. No bo masz i, liczbę kart, i mm -hmm. tą, którą już użyłeś, nie możesz użyć drugi raz, no chyba że chcesz cofnąć sobie talię na rękę. Mm -hmm. no, ale jest to okay. no, niezbyt ekonomiczne, więc musisz wiedzieć, co po kolei chcesz zrobić, tak. żeby tam zostawić, z, zostać z dwoma, jedną mm -hmm. kartą na ręku, i wtedy, dobra, cofasz je. Mhm. Jest taka karta, która wykładasz i robisz co tam jest napisane i możesz cofnąć swój se, discard. Se, senator chyba. swoją okay. kartę odrzucone na okay. rękę. Brzmi fajnie. I tak. zawsze to samo możesz zrobić. Se znaczy widzisz, co możesz zrobić. Im więcej, więcej grasz, bo masz też taki rynek, gdzie możesz kupować karty nie? i te karty, oprócz tego, że dają ci jakąś akcję, która jest napisana na tej karcie, to poza tym dają ci tą punktację. Nie? Mhm. I musisz patrzeć, co warto dla ciebie iść. Nie? Na przykład, że idziesz w jakieś określone miasta, które określone rzeczy produkują, no to wtedy kupujesz te karty nie? i mm, musisz też patrzeć na co inni kupują, nie? więc im więcej w to grasz, tym więcej zależności widzisz i zaczynasz grać coraz bardziej taktycznie, coraz, okay. coraz bardziej patrzysz też na innych graczy. A nie? że nie ma ustalonego czasu gry, więc nie wiesz, w którym czy nie do końca wiadomo kiedy warto iść. W... Ostatnie zbudowane miasto, bo masz tylko 15 domków albo w kupienie wszystkich kart, które są na, są na rynku. nie? Więc... Musisz wiedzieć kiedy już kupować te karty punktujące tak. na koniec gry. Zgadza się. A może się spóźnić jedną rundę. I tak jak ja przegrać. Sporo graliśmy w Tulu Dead My Die. Tak, tak. i Potwierdzam to. Tak. W następnym odcinku będziemy recenzować. Nie szum, nie szum, szumne słowo. Tak. Poza tym y, zmieniamy troszeczkę formułę y, punktacji. Bo teraz będziemy mieć taką trzystopniową punktację. No to może to w odcinku powiemy. No powiem w odcinku. To ale teraz zagajmy, że będzie nowa punktacja. Tak. Okej. Okay? Ale no, Trochę format się zmieni, no. bo było dużo niepotrzebnych rzeczy, mhm, a trochę tak. to wygłodzimy. Uczymy się na błędach, słyszymy feedback i dostos dostosujemy się. Informację do... zwrotną. Tak, to tak, też, dokładnie. żeby nie mówić za dużo angielskich słów. A, to nie jest polskie słowo. Ja? Halo? Nie, nie, nie, Jeszcze to jest, nie. to jest taki anglicyzm trochę. No ale, ale w Dead My graliśmy dosyć sporo, także nie będziemy teraz mówić za dużo o nim, powiemy więcej no. w, w recenzji. Mm, graliśmy w Xie, Legends tak, tak. of the Drift, Drift System, tak. z dodatkami, z dodatkami. Dodatkiem. dodatkiem jednym, mhm. mm. znaczy tak, ja nie jestem fanem uh, gier typu uh, Pick and Deliver podnieś i dostarcz? Podnieś i dostarcz, tak. W sumie a, akurat myślę, że tutaj można spokojnie używać tak. angielskiego, angielskiego słowa. Bo potem jak wpiszesz sobie w gogle podnieś i dostarcz i nie ma takiej gry. No, no, do domyślam się, że A nie. język ma ułatwiać, a nie komuś utrudniać. Ale jeżeli chodzi o, o tą księ, to tak jak pisałem gdzieś tam na grupie, czy, czy tam na forum, mimo, że nie jestem entuzjastą takiego typu gier, to Akurat w Xie mi się bardzo przyjemnie grało i chętnie zagrobię jeszcze raz. Przykład gry, w której tak ogromna losowość, Tak. to jest dosy... e, gdzieś tam zdaje egzamin. Kwintesencja losowości. Tak, Lecisz gdzieś? Głupia, losowa gra. Nie, no, ale, w te, ale w tej możesz... głupiej, losowej grze jest metoda. Tak. Możesz grać zachowawczo, ale wtedy tracisz dość sporo mhm. ruchów i z dość sporo możliwości. No trzeba być tą Nie, ale możliwości jest duże i to jest taka piaskownica. Możesz być piratem, możesz być strażnikiem, możesz być handlarzem, możesz sobie odkrywać po prostu, eksplorować całą tą planszę i bawić się właśnie takiego eksploratora dużo takich fajnych przygód, karty fajnie pokazują, co się dzieje. Więc... Tak, wchodzą losowe wydarzenia, które zmieniają mhm. standardowe zasady, tak, można zdobywać się. tytuły konkretne. Tak, w ogóle ja myślę... NPC potrafią ci wchodzić w to, co ty robisz i nie wiem, na przykład strażnik, jeżeli ty jesteś piratem, to jest taki... Leci za tobą tak, i próbuje cię e... złapać i zniszczyć. Dokładnie. Bardzo mi się podoba, że jako rozbudowujesz statek, to dostajesz nowe, pokolorowane i tak, w ogóle już są, właśnie, tak. figurki są super y, ładne i są właśnie od razu pokolorowane. I że masz I inny statek, razu... nie, że rozbudowałeś masz tak. coś zupełnie innego, a nie, znam, dobra, dołokłada no. sobie moduł i lecisz tym samym tak. Zgadza się. I od razu są na stendach, fajnie no. wyglądają na, na planu. No, także plus 5 do klimatu. No, zagrałem jeszcze w Everdel z siostrą i z i ze szwagrem. Kupiłem im jako tam część prezentu. No właśnie, jak bo oni nie są tacy w panszukach, nie? Coś tam grali. Oni na przykład reformacja Marsa bardzo lubią. A, to nie, to... No, tak, ale powiedzmy, to nie są jakieś super zaawansowane tytuły, ale mhm. gdzieś tam taka średnia półka już. No. I bardzo szybko przy, przyjęli... Tu mówisz o Krzyśku? Tak, mhm. o Krzyśku mówię i o Oli. Mhm. Oli nie znasz. No tak, ale Krzyśka, Krzyśka znasz. Krzyśka no. no. I Nawet znam swojego po Kondzieli. Czy to tak się mówi po teściu? nie wiem, nie, nie mówisz nie, tak? Coś o teścia? no Pokąd coś tam dzieli. Coś tam nie. No, nie wiem o, może no z twojej strony. to jest tak jak ta wiktoriańska XVI wiek no, Wiktoria, no, to jest to jest co. tak w ostatnim y, sprostowanie, w ostatnim odcinku y, Marek optował, że wiktoriański ląd to jest XVI wiek, otóż nie jest nie optował, tylko to powiedziałem, a nie, nie kłóciłem to nie, Wiktorajski Londyn to nie jest XVI wiek zdecydowanie. No i to bardzo dobrze. Ale jeżeli chodzi o Everdell to jako taki jako średnio zaawansowanie bardzo im się spodobał mhm. i chcą dużo częściej grać i bardziej mi się chyba podoba niż Transformacja Marsa, także, proszę. także jako taki evergreen. Nie ma chyba polskiego słowa. Na takie słowo. Takie... No, gra, która będzie często lądować na stole. To oh. myślę, że że Everdale będzie właśnie mm -hmm. taką grą. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay? Fajnie, fajnie. A, byliśmy na wyjeździe kajakowym. <laughs> tak, no, to jest najważniejsze. Tak, tak, a propos grania. Chcieliśmy że dostawać naszą znajomość. <laughs> Czy takujemy się też w naturze? Bo okazało się, że tak. <laughs> Udało się. Żyjemy, <laughs> tak, jak słyszy. Żyjemy, byliśmy na kajakach. I zagraliśmy tam w czarnych historii. Czarne historie. Czarne mhm. No i było tak całkiem przyjemnie. No opornie, ale potem... Znaczy, zagraliśmy w większej ekipie. Szukaliśmy jakieś gry mhm. na 10 osób. I którą no. można grać w pociągu. Tak. I nie trzeba siedzieć wtedy w zamkniętym przy pomieszczeniu. Stole, na przykład. Nie, czy coś takiego, tylko siedzieliśmy sobie przy ognisku i było bardzo, bardzo miło. Więc się tam sprawdziło. No to takie ogólnie te czarne historie, takie trochę zdurne czasami są, no, ale... Znaczy, z tego co słyszałem, o nich jest bardzo dużo od, mm -hmm. części i są lepsze i są gorsze. Mm -hmm. No i ja miałam mam siódmą. Mm -hmm. No nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze, po prostu wziąłem i no tak, tak. No tak, nie mam porównania. No tak, ale powiem. słyszałem, że są lepsze, ja sam, bo jest, są aplikacje co do tak. takich historii naprawdę były super historie. Takie, mhm. kurczę, jak ktoś to wymyślił. Mhm. No. Ale ogólnie te historie, a niektóre to strasznie absurdalne. Dlatego tak. ja takie, jak czytam wcześniej, odrzucam, no bo nie widzę sensu grania w, w to panu O, i z Karola wczoraj zagraliśmy w, w, w Ewoce Pierścieni podróże przez Śródziemie dużo negatywnych y, ocen i takich jakichś informacji w internecie naczytałem się. Miałem takie podejście do tego, że kurczę, ale będzie chyba słabo. No A ja to... też tak dosyć z lekką dozą. Mm -hmm. z, rezerwą. z rezerwą. z rezerwą Ja się pozytywnie zaskoczyłem. Ciężko mówić tutaj, że to jest jakaś super, mega najlepsza gra na świecie, mm -hmm. ale wydaje mi się, że przyjemniej mi się grało, niż posiadłość szaleństwa, ale jeszcze... Jesteśmy dopiero po dwóch misjach, tak ciężko, ciężko powiedzieć. Na pewno jest mniej klimatu niż w posiadłości szaleństwa, ale za to bardziej mi się podoba takie taktyczne podejście do tego, bo w posiadłości szaleństwa jest tylko rzut kostkami i tam ewentualnie jakieś przedmioty możesz zdobywać. Mm. Tutaj jest więcej, y, idziesz w te umiejętności. Wydaje mi się, że jest więcej, y, patrzysz na takie synergie między postaciami. Bo niektóre robią jedno, drugie robią drugie, jedna jest na przykład bardziej obrońcą, druga mhm. bardziej eksploruje nie? i trzeba to wszystko jakoś tam fajnie wyrównać. Mhm. Każda postać jest tak naprawdę inna i robi ma inne umiejętności. I dodatkowo możesz... A, i, i możesz awansować te postacie i je rozwijać. I to jest super, bo w, masz 14 chyba misji w, w kampanii mi pierwszej. Tak mi się wydaje, że to przeczytałem, że jest 14. I w trakcie tej kampanii każda przygoda, po każdej przygodzie dostajesz punkty umiejętności, rozwijasz przedmioty, także też czujesz taki postęp ale Ty Karol, jakieś zarzuty? Coś przy stole chciałeś powiedzieć i powiedziałeś, że powiesz to w odcinku. Na temat... Czy no tak, no bo często jest porównywane właśnie do, do posiadłości szaleństwa i mhm. w trochę mi w podróżach w śródziemie brakuje właśnie tego klimatu, który jednak no właśnie. W posiadłości mocno, mocno no bo jest po to, właśnie, Bo to się gra w takie gry. Nie? Tak na... No to jest gra nie? Mhm. dokładnie. Chociaż tutaj jakby sam tworzysz tą przygodę. nie? To, to jest tak, że masz multum rzeczy, które się dzieją na, na planszy. I one jakby ci, ci pokazują, tak jak w SCSI, nie? E, też w, tam nie ma za dużo m, informacji na tych kartach, czy w ogóle jakichś tam wydarzeń, które by były jakieś super opisane mhm. e, bardzo, bardzo mocno. E, tutaj bardziej to co, jak, to, co robi gra w, w trakcie gry, m, pokazuje jakoś tam w miarę przygodę, nie? Tylko, mhm. że tak naprawdę ta gra mogłaby być o wszystkim, nie? Mogło być o e, jakimś, zupełnie, tak, nie, no, jakimś zupełnie... innym, na przykład e, generic fantasy, nie? Ale no, tak jak posiadło szaleństwa, mogło być jakimś innym horrorem. Nie no, właśnie posiadłość szaleństwa ten klimat jest jednak bardzo mocno związany z, e, z przedwiecznymi. Tutaj... No, ale dałoby się to wsadzić w innych horror. Ale no, trzeba by było innym, dużo, rzeczy, dużo rzeczy, trzeba by było pozmieniać. Tam no tak, te szaleństwa. Szaleństwa, jednak, szaleństwo szaleństwo, jednak ten, te wszystkie informacje, które się pojawiają w trakcie gry, to wszystko jest... Tam czuć ten klimat Lovecrafta, nie? Mhm. to takie, ten taki niepokój, który cały czas gdzieś tam się pojawia. Tak, ale to co mi się podobało właśnie jest to możliwość mm, zniwelowania tej losowości poprzez talie kart, którą my tak. sami tworzymy. Znaczy sami tworzymy. Dostajemy podstawowe mhm. karty, a potem dostajemy punkty doświadczenia, które możemy wydawać na rozwój mhm. tych kart. No i przez to mamy... Trochę jak w desencie. to jeszcze ja się czułem w, w, z tym rozwoju. Tak, z tym tak jeżeli chodzi o rozwój kart jest, jest to dość podobne mhm. do desenta. No, i można te, do, bardzo taktycznie podejść, tak? tak. Do, do, do wszystkich misji i w jakiś sposób przekalkulować, czy ci się uda, czy nie. Bo ja na tych kart nie jest jakoś szczególnie dużo, mm -hmm. bo jest tam 14, tak? Kart mm -hmm. jest w danym deku. No i można zapamiętać, tak? Jakie karty już się zagrało, czy był na nich sukces, czy był na nich znak natchnienia, mm -hmm. żeby można było to wykorzystać do. do w bardzo w mi się podoba, sukcesu. Bardzo mi się podoba jedna rzecz, czego nie ma w posiadłości szaleństwa. To, że widzisz postęp zagrożenia, który, który gdzieś tam się cały czas rozwija. I po posiadłości ściszaństwa masz jakieś wydarzenie i potem ona ci mówi, że zostało ci niewiele czasu na zrobienie mm -hmm. jakiejś, jakiejś rzeczy. Czyli nie, nie wiesz, ile nie wiesz ci zostało, ile do końca ci zostało czasu, mm -hmm. nie? Ale A tutaj... może to taką ale taki niepokój to, jest, taki to, to właśnie buduje tak. ten niepokój w posiadłości, ale... że nie wiesz, czy została ci jedna runda, czy jeszcze no, dwie ale rundy. To lubi, no, to ale was... czujesz, ja czuję taką niesprawiedliwość czasami, że wiesz, już jestem blisko wyjścia, już mam wszystko zrobione i nagle pach, koniec gry. Nie? No tak jest który. No ja rozumiem, no ale. No i zobacz, na przykład w, w, w Lovecraft'cie mhm. no nie masz, nie masz tego czasu, w sensie, to jest taka niewiadoma, a w mhm. Watsy no wiadomo, kiedy było, ten pierścień trzeba było wrzucić, bo to tam, wiadomo, ten czas był gdzieś tam zdeterminowany no, bliżej. Opowiedzmy. ale gra nie jest o wrzucaniu pierścienia. Ja nie wiem, ale no. jakby wrzucamy to w, do tego świata, tak? Ja wiem, że to nie jest o tym, żeby tutaj zupełnie na boczne tory zrzucili to, no, ale no jakby wrzucić to w świat, no to gdzieś, no, gdzieś to się łączy. Okej, okay. tyle u mnie w Gierkowie. A komuś, że na w końcu nie będziesz musiał wrzucić tego pryszenia? No, a jak czyszysz do tego może, co? No, no może no nie. nie, może. nie? No. Ale tak wynika. No. To tyle? Jesteś pewien, że to tyle? U mnie tak. A ja powiem Ci, że nie. Co jeszcze? On Mars jeszcze gra A On Mars nie mówiliśmy ostatnio? Nie. Boże, jaka wtopa! nie. No dobra, no graliśmy w On Mars. Bardzo mi się podobało. Mi też się pierwsza, bardzo podobało. Pierwsza gra, w którą grałem... Y, mhm. W sensie tego otwórcy. Mhm. tak, Racerty. Witel lacerty. Bardzo skomplikowana, mhm. ale tak w taki sposób, że mimo że tego skomplikowania nie, nie jest przekombinowana nie? O, na, te, na tej mhm. zasadzie, że masz, masz, jest dużo rzeczy, które możesz zrobić, ale też głębokość rozgrywki też jest tak, duża. Tak, wymaga od ciebie myślenia już od samego początku. Tak, Czy to jest tak. trudniejsze od Gai? Podobny poziom wydaje mi się. Mhm. No dobrze. No jest to ciężkie euro, nie? Mm -hmm. Powyżej 4 ciężkość na to widziałem tam, że... To no. mnie trochę odstrasza. Nie jak ogarnąłeś Gaje, ogarnąłeś Feudum, to, to też spokojnie ogłasz, No tak, to chodzi mi o to, że potem jak jest przerwa, ja też zawsze patrzę, no nie gram w jeden tytuł, mm. namiętnie jest przerwa i potem ciężko wrócić. Ale już łatwiej niż za pierwszym razem. <śmiech> no, jak większość <śmiech> kiedyś. Okej. Okay. Ty pewnie z Time Stories jak zwykle grałeś? Nie, nie, nie graliśmy w Time Stories, ale okay. w Gloomhaven. O, w Gloomhaven grałeś. Tak. Jak tam wam idzie? Próbowaliśmy teraz y, zlewelować moją postać, uh -huh. Berserkera, uh -huh. żeby poszło na emeryturę. Uh -huh. No ale się niestety nie, nie udało Nie chcę umierać Ostatnio, okay. ostatnio coś, coś nam mocno Nie idzie, nie wiem czy za Nie zaczęliśmy się mniej skupiać na grze Czy gra z każdym kolejnym scenariuszem Staje się coraz trudniejsza mm -hmm. Nawet już musieliśmy zmniejszyć poziom trudności Zawsze dodawaliśmy sobie jeden uh -huh. Czyli z normala na hard I okej, okay, udawało się w ostatnich tam ruchach, mm -hmm. a teraz nawet nie zbliżamy się do końca niekiedy. Mm -hmm. A powiedz mi, te scenariusze, bo idziesz w jakimś ciągiem od pierwszego do setnego, bo tam jest chyba ze sto, ze sto scenariuszy, tak? Tak. Mm -hmm. Nie, nie idziesz ciągiem. Tu masz na samym początku kilka początkowych, jeden scenariusz początkowy, mm -hmm. kończysz go i on ci mówi, że jak go skończysz, to naklejasz na mapę naklejki Aha. innych scenariuszy, i potem już sam sobie wybierasz, do którego scenariusza idziesz, i niektóre scenariusze odblokowują tak. cały ciąg, że potem naklejasz jedną naklejkę, potem dwie, mhm. Ale też jest tak, że jak pójdziesz w jedną stronę, to blokuje ci możliwość pójcia na przykład w drugą. Aha. Była taka opcja, e, mogłeś albo bronić Gloomhaven, uh -huh. albo atakować Gloomhaven i pomóc demonom przejąć to miasto. Jeżeli pomagałeś e, bronić, no to no. potem wszystkie wątki no. związane z atakiem. demonami, uh -huh. z atakiem są zablokowane. I, pomagałeś bronić? I w drugą stronę. E, nie, rozwaliliśmy miasto <laughs> i demony prze, przejęły nad nimi. Okej, czyli byście ci teraz, że mam trudno. Ktoś jeszcze ma jakieś ciekawe gry, w które grał? Nie. No dobrze, to do... dział newsów. Marek przyjrał telefon. <laughs> dobrze. To dział newsów. Dział newsów. To zacznę może od Takhenu. Takhenu? Premiera Takhenu. Mhm. się zbliża. Od e, twojej ulubionego wydarnictwa Board and Dice. Które jednak nie ma kostki na drzewie. Jezus. Ja muszę to wymyślić. Nikt mi też gość nie, nie zabiera tego pomysłu. Tak. W ogóle tak. Henu jest ciekawe. Bo to jest ta gra z tym takim obeliskiem na planszy. Masz taki wielki pionowy obelisk. Bo to się dzieje w ogóle w starzynym Egipcie. I plansza jest podzielona na sześć części. na Tam każdy bóg egipski ma jakby swoją część tej planszy. I ogólnie ten obelisk, on kładzie cień na planszy. I w zależności od tego, gdzie ten cień jest, no to wtedy mo może być to miejsce jest słoneczne, zacienione albo ciemne. Co, masz lampę w zestawie i stawiasz za obeliskiem? No nie wiem, jak gdzie. to działa. Ale no tutaj... pan, ci powie, jakbyśmy wczoraj nie grali w władce Pieśni, to bym Ci powiedział, bo wczoraj miałem propozycję gry właśnie. I... W, co tam jeszcze? No, i masz tam kostki troszeczkę jak w tych. Jak w, w Teotihuacan działasz w ten sposób, że tam kładziesz kostkę i tam się coś dzieje, ale też jest tak, że te kostki one działają różnie w zależności od tego, czy pole jest zacienione, czy jest słoneczne, czy, czy jest ciemne, nie? więc też musisz na to patrzeć. Nie? No dobra, tyle o Takhenu. No ciekawe, no ja nic o tym nie słyszałem, nawet nie mogę się to nie jest powiedzieć. To ten sam autor, co Teotihuacan. A, dobrze. no właśnie miałem spytać, czy to ten, ta seria gier kolejnych gier na T. Tak, Daniel Tastini i Dawid Turci. To nasz no, ulubiony no, duet. duet tak. Co tam masz za newsę? Ja mam taki news który jest stary, ale ja lubię stare rzeczy. Rzecz mhm. jest niedługo, będzie startować. 20. Tak, Drugiego. tak na, Drugiego. Na, na, na ich stronie. Jest, są ceny podane za Early Birda 239, za taką w retailu ona będzie kosztowała 300 zł, będzie mhm. od 2 do 4 klaczy i będą do wykupienia ekskluzywne frakcje. Tak, I... bo w Early Birdzie będzie 239, 9? a potem jest 255. 259. Tak, tak, aha, tak. tak, tak. Mhm. A, a później potem jest w retailu 300 zł, znaczy sugerowana cena do to e, Tak. I tam będą ekskluzywne frakcje do kupienia. Tak, e, będą też takich dodatków. Tak, sentitele będą, więc mm -hmm. tutaj. W -e. po, po, po, po podstawce dostaniesz tylko cztery, nie dostaniesz pięciu, mm -hmm. tak jak tak. jest w podstawce. Tak zwykłej, jak my graliśmy, ale że będzie dzień. do zdobycia, będą też te tak. e, ta frakcja e, tych kam w grupę, grupę Meków tak. z atomówkami. Ale podlinkujemy w opisie link no. do naszego. Pewnie. co Do naszej recenzji. tak i do ogólnej kampanii. Okej. Okay. No teraz ja? No. no A okay. co? Co taki skromny jesteś? Dodatek do Twilight Imperium 4 jest już w produkcji po polsku. Planowany termin wydania 2020 rok. Czyli nawet mimo, że nie ma Pawła, mamy koniec Twilight tak. Serio? Tak szybko? No już na stronie Galakty już masz informację, mm. że już jest w produkcji i planowana Fajnie. data 2020. Mhm. Mm Dobra, tyle o dodatku do Twilight Imperium, no bo już mówiliśmy o nim. <głos> tak, oni, już mówiliśmy. ogólnie brakuje Pawa. Paweł jest ekspertem od Twilight Imperium, ale ty będziesz kupować ten po polsku. Prawda? Będę. Będę, będę. Nie no, dodatek się szykuje naprawdę świetnie. Myślę, że ten. Ale jak jesteśmy przy galakcji, przy dodatkach, to muszę o tym powiedzieć. Czyli Fallout Atomowe Związki już jest w sprzedaży. Tak. Czyli trzeci dodatek do Fallouta, tej gry planszowej. Nie tej Fallout Shelter, tylko tej takiej. Fallout Shelter to jest zupełnie osobna, tak, Teraz tak, też tak. niedawno w sumie wyszła. No. Ale jeżeli chodzi o ten Fallout Atomowe Związki, no tutaj on wprowadza, on naprawia dużo rzeczy, które było w zwykłym Falloutie e, zepsute, bo to była gra rywalizacyjna w, w podstawka, a teraz będzie grał kooperacyjną dzięki temu dodatkowi. E, co Co bardzo, bardzo zmienia rozgrywkę. I zwiększa się znacznie liczba dostępnych scenariuszy, co też jest super. Praktycznie się podwaja chyba z tego, co, z tego, co czytałem. Tak samo jest to kompatybilne z rozszerzeniem ta Nowa Kalifornia. więc też super. No i zamiast angażować się w walkę między tymi, może po prostu ko kooperacyjnie wyruszyć w podróż po pustkowiach, więc też się zapowiada bardzo fajnie. I Moż możliwe, że z gry, która była słaba, bo jest słabo oceniany Fallout bardzo, mhm. może być takim dosyć fajnym, fajną grą. Tym bardziej, że w drugim obiegu gdzieś tam ten jest dosyć tania, tam za 140-150 zł chyba nawet można ją kupić. Mhm. Ten dodatek co prawda 60 zł kosztuje, więc a jakieś tam strasznie dużo rzeczy nie daje, no, to jest ten typowy dodatek od FFG, który dużo kosztuje, a niewiele rzeczy czy znaczy, no nie wiem czy można powiedzieć, że nie dużo daje bo zmienia ci całkowicie tryb tak, gry ale i dostajesz... zawartość jest ale no, może nie, można zawartość. zmienić tylko no bardziej mi chodzi o zawartość nie? no bo tam no mogliby to eratów zrobić nie? na przykład albo w, w, no w, w, w ale tam, no tam jak już zawartość to jest kilka kart nie no ale ja myślałam... poszerzasz, poszerzasz grono graczy, które tę grę może będzie chciało kupić, bo nie wszyscy lubią gry rywalizacyjne jak już tutaj mhm. możesz grać kooperacyjnie tak Eee, no, może Mieszano, mieszano uczucie co do dodatków i naprawienia podstawki przez nie. Z drugiej strony. Co do starych gier, ok, bo rozumiem, że tam pewne jakieś, mm -hmm. mogłoś coś już coś kiedyś działać, teraz nie działać, no ale no teraz czasem nowe gry są okrojone tylko po to, żeby dokupić dodatek, co jest słabe. To akurat. Z drugiej strony się... w grach komputerowych masz coś tak, jak Pacze więc. Są Ale są bezpłatne, patrzę. No tak, no tutaj płacisz za to. No, no tak, no trochę smak pozostaje. No tak, Ale no... fajnie, że, fajnie, że chociaż coś zrobili z tym, no, że jakoś chcą uratować tą grę. No tak, tak. No, no, to, to, to. To, to. dobrze. Tylko, że wciąż osoby, które kupiły pierwszą część, powinny mieć jakieś uczynienie, czyli dostać jakiś, nie wiem, pakiet usprawniając naprawczym. naprawczym. Co to jest? Hmm. Ale już piszę Pytanie, czy to jest dodatek, który ma być sprzedawany pod tytułem kup go, bo naprawi ci to grę, czy ma być dodatek sprzedawany pod tytułem zmień do, grę w kooperacyjną. Tak. Już możesz napisać do Korea konieczki, że dobrze napiszę. zepsuli to wszystko. Podasz po tym mail. Nie muszę, bo nie, nie pisze, nie, nie wiem po co. <laughs> Blokuj. Okej. Okay. Marek, twój, twój newsik. No dobrze, moim newsikiem jest taki, jak wiecie, albo nie wiecie, mm -hmm. autor gier, o którym wspomniałeś, On Mars Lacerda, ma taką tendencję teraz do wydawania swoich gier w wersji deluxe. Mm -hmm. I tak jak mamy Winios Del deluxe, On Mars już wyszedł od razu w wersji deluxe. No dużo gier już ma w swoją wersję deluxe i teraz będzie Kanwan EV, EVI, co, co po prostu znaczy nie, nie więcej teraz co jest w wersji deluxe, ma podobną odsłonę graficzną, znaczy to jest wszystko spójne, bo jak ktoś mm. widział Winios Deluxe w porównaniu do poprzedniego, jakby pop podstawowej takiej edycji Winios, to widać podobną, jakby kreskę, taką stylistykę. Jest dużo rzeczy wyciętych, takie, takie rysunki, które są przestarzałe, zastąpione jakąś prostą grafiką, taką mm. nowoczesną. Pojawiają się nowe mepelki, mm -hmm. które, no tak jak On Mars, które mm -hmm. są tam pomalowane tak. w jakimś tam nie bądź bardziej lepszy sposób, no i niedługo będzie premiera. Mm -hmm. Ogólnie jest taka tendencja do teraz wydawania reedycji, poprawionych edycji. Tak, tak. I big boxów. Big boxów o na przykład tak też to gier, to to... Gier, które były popularne, albo są nadal popularne, ale mają już swoje lata. I robią z tego teraz reedycję, poprawioną no, reedycję. to to szanuję, bo jeżeli mhm. ktoś wypuścił grę, która kiedyś działała, mhm. ale teraz wiele rzeczy do świata planszowego zostało dodanych, mhm. nowe jakieś koncepcje, i ktoś wypuszcza remastera tej gry, więc może, A bo pobyć... to jest po prostu ładnie wyglądała? Hmm, nawet jeśli, bo no rzeczywiście bo... stara gra brzydka jest, no nikt nie, nie chce w nią mhm. grać, to takie podejście szanuje już. Mhm. Okej, okay. no to szanujemy. Bo są wygłodzone pewne mechaniki, to nie było, że gra mhm. była zła, tylko jest jakiś feedback od graczy. Mhm. Wygłodzimy to. Informacja z... zwrotna. Tak, informacja <głos> zwrotna. Naprawimy to, ładne komponenty wypuścimy mhm. i sprzedamy. To jest świetne podejście marketingowe. No, z drugiej strony zarabiają drugi raz na tej samej grze, no, więc no, myślę, że też strat, to jest... stratni na tym nie są. Dlatego mówię, że to jest, to jest majstersztyk. Mhm. Jeszcze, majstersztyk. że ktoś to kupuje. No, to lubisz słowo majstersztyk. Tak? No. <laughs> Karol, co tam masz? Ciekawego? E, mamy rok Molocha. Mamy rok Molocha. Aj, też to mamy. No. Neuroshima Hex 3.0. No dobrze, mhm. pieszoś... Specjalna edycja, limitowany nakład w wielkości 2020 egzemplarzy. Mhm. Co w niej jest? E, nowa dwuwarstwa plansza, planszetki graczy dla wszystkich 19 frakcji, które są dostępne. Mhm kampania opowiadająca o początkach samego Molocha, jak, jak doszło do tej mm -hmm, mm -hmm. tragedii <laughs> i co i figurka dodatkowa mm -hmm. do frakcji Bor Borga, czyli takich mutantów mm -hmm. i jednocześnie też wychodzi nowy podręcznik do Nerushimi Hex RPG też mm -hmm. w limitowanym nakładzie 2020 I sztuk gra w formie aplikacji na telefonie tak. ma konwój to też tak. jest świetne podejście marketingowe, jak coś wiesz, że jest limitowane. To takie w głowie, no. boże, gdzie jest tam sprzedaż znajdziecie mi linka. Tylko o, oni zapowiadali, że to będzie coś nowego, a mhm. to jest tak naprawdę to samo, co było, tylko w Big Boxie. I... Tak. tak, to jest taki, no, dokładnie Big Box, który pomieści ci wszystkie no. No. frakcje. Ale ostatnio więc... ma portal dużo takich rzeczy robi, ja tak, ale nie smak pozostaje. No nie wiem, no ktoś sobie no obiecali, mieć... obiecali, że coś tam będzie nowego. nie? No to... A, nie, z obiecy, mam no, tam pier... 10 ale jak na przykład jest Big Box do. Ojej, sam karton do twojej gry, site. Mm -hmm. I on tak. kosztuje 150 zł. Ten sam karton. No. To jest za mniej. No, no, no ale to tak powiem. samo jak inserty, też masz same inserty za 150 zł do gier. Zgadza się. Nie widziałam, że takie coś istnieje, jak Okej. Okay. Teraz moja kolejna, no ten, dobra, dobra. To wracając do twojego wątku reedycji gier i w, w, zmieniania i w, wydawania na nowo, mhm. będzie nowa edycja Puerto Rico. Puerto Rico, czy jedna z najlepszych gier. O niewolnikach. Nie, jedna z najlepszych gier w ogóle. I ona była długo, gdzieś tam w czołówce. BGG. No bo nawet jest na pierwszym... Tak, ale była nawet chyba na pierwszym miejscu. W... Mhm. Długo się utrzymywała. Będzie poprawiona graficznie przede wszystkim. A Puerto Rico to jest to, co graliśmy z Dominikiem? To o tam wyborze akcji z kafelka? Tak. I Wybor ten, co akcji... wybór akcji dostaje jakieś tam ulepszenie? Wybor akcji jest jak w Twilight Imperium. Aha, czyli na kafelkach. Na kafelkach, tak. I robisz ale górę, powstała a... teraz nowa gra w, tak, w takiej konwencji. Już dawno wydana. Nowy, twój nowy świat? Nie wiem, ale nie. mówimy o Puerto Rico, także będzie nowa edycja, będzie ładna i mhm. jeszcze nie wiadomo do końca, co się tam zmieni w środku, ale warto śledzić, bo jeżeli nie masz Puerto Rico, to teraz graficznie będzie na pewno ładniejsze. Przypomniał mi się ten nowy kanał, znaczy nie nowy kanał, ale nowy wątek, który moglibyśmy robić, to są przyjemności miesiąca. Czyli co w tym miesiącu fajnego przeczytałeś w internecie, bo tam posłuchałeś? Mhm. Ale około planszówkowego wciąż. Mm -hmm. nie tam, że kupię sobie czekoladę, tylko na przykład jakiś fajny podcast, który mówi o czymś pląszówkowym. i żeby nikt mi tutaj nie mówił o tematu, to ja bym chciał polecić takie dwa bądź trzy. Jest bardzo fajny odcinek <gry> o tym, czego uczył gry kanału Pogramy chłopaków i bardzo, to jest jeden z lepszych podcastów o jak jakie słyszałem, bo chodzi mi o ten odcinek, bo tak m, mówią z sensem i to wszystko ma jakby ręce i nogi, mhm. bardzo nie... do, tak. To, to co my Daj, Tak, Daj, nie, że totalny <śleszone> co, co, co nam się <śleszone> przypomni, to mówimy tutaj szabła. <śleszone> I jest wiele takich bardzo ciekawych tematów, które nie są poruszane na przykład, jak uczyć grać w gry Mhm. No, tak. no mało kto się na tym nawet zastanawia, a na, umiejętność nauczenia kogoś nowego, wprowadzenia w sieci, do świata plążówek może być kluczowa, mhm. jeżeli chodzi Dokładnie. o to, czy ktoś polubi, czy nie polubi. No bo, no, no, nie oszukujmy się, to jest trochę jak bycie nauczycielem i też mhm. panowanie nad emocjami i inne różne rzeczy. Czego też że się uczysz, u tak. uczysz się uczenia innych. Więc jest to... bardzo fajny filmik akurat angielski, mhm. od Shadow and Sindel. Mhm. Yy, ale... Tego akurat nie przesłuchałem, ale widziałem tytuł, mm -hmm. muszę się przyznać I to jest Savoir Vivre w Panszówkach I to mm -hmm. też niewiele osób sobie zdaje sprawę, że nie możesz jak gra z kolegami czy tam z koleżankami Robić co ci się, nie podobał stole Na przykład, Przemek, no zaglądanie do telefonu No to, to, to, to nie mieści się w, moich, w moim kanonie Jeżeli chodzi o... W nie? No tak I tutaj ten... Tutaj... Ja nie widzę nic przeciwko I tutaj Gambit wypowiedział się na ten temat w swoim e, live'ie No Było coś takiego? Tak no. Okej, okay. to, to teraz Karol <śuk password> to, to, to, to, to, to, no nie wiem kto przejmie po mnie ten głos, bo ciężko będzie to przebić <śukatamente> <śuk <vezes> <śukOffers radio> nie, nie wiem co on powiedzieć To taki news szczęśliwo smutny W sumie bardziej dla nas jako mieszkańców Trójmiasta Znany jest nowy termin Festiwalu Gramy 20 21 listopada z tak. tym, że 2021 roku. Tak. Mm -hmm. no, Ze względu na mm -hmm. obecną sytuację i bezpieczeństwo postanowili przenieść to na następny rok. Mm -hmm. Ale podobno szykują jakąś specjalną niespodziankę z, z tego względu. Tak, jako że jesteśmy z Trójmiasta, jest to nam bardzo bliskie sercu. Zresztą ja z Markiem byliśmy żółtymi koszulkami. Raz. Nawet nam się udało. Tak. I festiwal Gramy jest fajnym wydarzeniem. Takim szczególnie dla To był mój pierwszy rodzin. festiwal planszówkowy w życiu. Mój mhm. też. Pamiętasz mój hm. szary płaszcz? To było coś. E, jak ale jesteśmy dobrze. przy Trójmieście? To teraz ja może, co? Ale ja o tym zapomnę. No dobrze. E, Monopoli Gdynia. Premiera. W tamtym tygodniu. No była. Przyznać się, kto kupił. E, ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego będzie. E, w całej Gdyni są, znaczy może nie w całej, ale jak ja przechodzę, jak wysiadam ze skamki, mhm. bo tak, nie mam jeszcze samochodu, mhm. e, to na billboardach są, znaczy na billboardach, na takich ekranikach, były tam gdzieś plakat można wstawić, nie, mhm. nie wiem, co się nazywa, są reklamy, że jest premiera mhm. Monopoli Gdynia. Mhm. Fajnie. Nie wiem, co powiedzieć. Nie, tak. nie. Super, świetny news, Marek. No mm. będę musiał to wyciąć. Mm. <laughs> Okej, okay, to e, plotka. O, no, Plotkę mam taką, mm. że e, szykuje się sequel, Blood, Blood Rage. Sequel to jest przed, tak? Sequel to jest po. po. po. Czyli Prequel jakby, jest przed. Czyli mm. jakby, no, kolejna część Blood Rage. A. I teraz mm. nie wiadomo, czy to jest prawda, ponieważ... To się wiąże z drugim newsem, czyli to, że Eric Land odchodzi z Culminior e, Not. A gdzie no przychodzi? przychodzi? A gdzie przychodzi? E, nigdzie. Free, freelance, tak. czyli wolno strzędko. będzie Przechodzi wolny, do kłaski <laughs> i żetonów. Tak. Dobrze. I? No, to, że Eric Land odchodzi z Culminior Not, to jest taki news e, dosyć szeroko komentowany w, świat, w świadku pląszówkowym. no bo był do tych do, do, do, do, do, uh -huh. dyrektorem Culminior e, Not. Aha, aż tak. Ten... No tam, czy do, dyrektorem kreatywnym, czy, mhm. już nie pamiętam co on tam robił do, do, dokładnie. Um, ale gdzieś tam za, zajmował się oprócz tego, oprócz tego, że projektowaniem gier, to całym tym, mhm. um, w, w, z, z, z, całą tą ścieżką tworzenia gry. No i był twarzą samego wydawnictwa. No, wiadomo, że był twarzą samego robił, Podpisywał gry, których nawet nie robił. No, co, Albo, tego nie wiemy. Albo spojrzał na nie. Tego nie wiemy, także spokojnie. E, ale. Jeżeli chodzi o to, no to w oświadczeniu Culminy or Not, w którym opisywali, że no, tam kończą jakby przygodę z Erikiem Langiem, ale on nadal będzie gdzieś tam blisko współpracował z nimi, mm -hmm. no bo dalej będzie, będą wydawać jego gry, pojawiły się informacje, co zrobił dotychczas, czyli tam, że wydał Blood Ridge, wydał Rising Sun, jakieś tam inne gry, na przykład właśnie to Dead My Die, które, które będziemy recenzować. Mm -hmm. I pojawiła się też tam informacja, że pracuje nad nowymi projektami, czyli na przykład ANK i y, pracuje nad sequelem Bloodridge. Teraz nie wiadomo, czy to jest prawdziwa informacja, y, czy, to, czy to jest informacja, że będzie sequel Bloodridge, czy mówią tutaj na przykład o Ankhu, czy może jeszcze o jakiejś innej grze. No. Więc ciężko powiedzieć. Na razie jest taka plotka, zobaczymy, jak to tam będzie się w przyszłości y, rozwijać. Czy jest... No, sequel Bloodridge to nie może być ANK, tak? No bo Anx dzieje się zupełnie innym y, mitologii, więc... Zaskaza się, nie, ale nie wiadomo, co mieli pod, y, na myśli mówiąc sequel Broadway, Nie każdy ale... używając słowa sequel wie, co to znaczy, no. Dokładnie. Hmm. Z, z, z, z, się, z, no wiadomo, zaumówmy się, To też jest tak, że w y, y, Blood, Rich, Rising Sun i Ankh to jest jakaś tam spójna, y, może nie trylogia, bo to podobno ma być jeszcze więcej tego, tych gier, no bo kto y, y, urywa kurze złote jaja, nie? Mm -hmm. Więc. Yy... Ja bardzo nie wiem co to za powiedzenie. Nie, bo ja nie, nie z... ma takiego. Nie graliście, nie oglądaliście tego yy, killera? To, że urywa kurze złotej jaja? No. No ale nieważne. Tam było, tak? Tak było. Tak. Ja bym podróżny ten temat, żeby no. cię skompromitować. No ale to. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Ja bardzo szanuję postawę ludzi, którzy odchodzą z firmy, bo nie ma im więcej nic do zaoferowania mhm. nowego. I Chcą się rozwijać i na pewne ramy gdzieś tam hamują i coś dalej iść. Bardzo dobre. To jest news, który mam nadzieję, że jest newsem, bo z tego co wiem, dodatki do pięciu klanów mhm. nie, są do, nie były do kupienia, bo jakaś dostępność była ograniczona, a pojawiły się dwa. Mhm. Ja nie wiem kiedy, nikt tego nie ogłaszał, pojawił się Chiefs of Nagala i... Gwizdki Sultana, Wims of Sultan mhm. i to dwa dodatki, jeden kosztuje około stówki, drugi tam 50 złotych mhm. nie ma tego trzeciego bo jest jeszcze trzeci z dodatków mhm. więc jak ktoś jest zainteresowany to może znaleźć, wpisać są w, w iShopie czy tam w cenę i wyskoczą mu mhm. uważam, że to news Nios, że są dostępne. Że, tak, że są że są znowu Znaczymy. Znaczymy. tak, że są znowu dostępne. Tak. Okay, no, A fajnie. to jest granie niezależne językowo, więc one chyba są po angielsku, z tego co mi się wydaje, mm -hmm. ale to tam nie ma... Tam tekstem jest tylko instrukcja. Mm -hmm. No dobra. Karol, masz jakieś newsa jeszcze? Czy ja mam sporo do, do drukach. Do druki. Do druki, mm -hmm. tak. Do Dodruk This War of Mine mm -hmm. przez Galaktyę, jest planowany do posiadłości szaleństwa, m, przerażające podróże i świątynia świtu, uh -huh. y, ród z plemionami rzecznymi uh -huh. i z takich ciekawszych. To uh -huh. tyle. Uh -huh. no to... Ciężko powiedzieć jest zresztą do drukach. No będą, nie? No Fajnie. będą. No, jak ktoś czeka. I Wciąż jest poza tym zapytaniu, stoi do druk raznik który został zapowiedziany przez Portal bodajże na początku roku albo w tamtym roku. i uh -huh. Wciąż go nie, nie, ani widu ani słychu. Uh -huh. Z tego co teraz wiem, no to Portal dosyć mocno swoje nowe gry propaguje i tak. promuje. No Także... jest do druk Blood Rage'a. No jest. No więc może pojawi się też Rising Wiem, że parę osób czeka. Uh -huh. Z tym jedna z naszych widzek, Paulina. <laughs> ok, pozdrawiam Paulinę. Tak. Dobrze, to, to jeszcze chodzi o mnie. To w Etherfields. Czekamy bardzo na ten tytuł, szczególnie, że Karol... Śmiteczek ogarnia mnie coraz bardziej. Czemu? Bo co chwilę przesuwają. Już tak. miał być w październiku, a już jest tego roku, a już jest na luty przyszłego. nie, zgadza Pierwsza się. Pierwsza fala polska. Ale była... Pokazali filmik, e, Awaken Dreams, pokazał filmik z rozpakowania. No i figurki wyglądają obłędnie. Tak. W ogóle cała gra wygląda błędnie. Bardzo ładnie to wygląda. I będziemy mogli zagrać. Za Karola pieniądze. Tak. <grych> Grube pieniądze. Za Karola pieniądze <grych> będziemy balować. Tak. Ale nie, jeżeli chodzi o wygląd, no to no, dzieło sztuki, nie? dla samych figurek warto, warto kupić ten tytuł. No znaczy, okej, okay, no, o, o ile warto kiedykolwiek kupować grę dla samych figurek, ale tutaj naprawdę wyglądają świetnie, obłędnie wręcz. No. Dobrze, i ja mam dwa newsiki, mhm. takie o, o polskiej wersji danych gier i tu też jest taka też, poza tą informacją też trochę wspomnę o, mhm. o tym, co usłyszałem na forum i mhm. się podzielę z wami. Pierwsza z nich to jest gra Spektrum. Mhm. po angielsku to jest słowo, które ja nie potrafię wymówić, bo mhm. to jest jakiś wavelength, ja nie do końca potrafię to wymówić, ale już powiedziałam. To jest gra, która dostała nagrodę Najinnowacyjna Gra Roku. Mhm. I przez Rebela zostanie wydana ta gra. I to jest mhm. gra. To nie jest street imprezowa, to jest niby do czterech graczy, ale nie trzeba się ograniczać, bo tam możemy zagrać większą liczbę osób. Bo tam tak. nie ma żadnych. Nikt nie dostaje jakby osobistych planszatek. I polega na tym, że na kole, na, na, na osi dostajemy pewien zakres, w którym musimy wybrać, czy coś jest najbardziej bądź najmniej. I takim przykładem może być coś jest. Bardzo gorące, albo bardzo zimne, gorące. Mhm. I na przykład, jeżeli mamy jakiś tam zakres po środku, bo tak nam wylosowało koło, to musimy coś wskazać właśnie, co według nas nie jest ani gorące, ani zimne. I nasza, na, nasz team musi odgadnąć, w, to, w którym miejscu na tym kole jest ten, to, to, co my powiedzieliśmy, mhm. a team przeciwny mówi, czy więcej, czy mniej. Czyli, czyli czy, czy bardziej na prawo, czy na lewo. No i zdobywa się punkty. No, brzmi jak gra, fajna gra imprezowa. E, tak, bo to jest lekka gra mm -hmm. e, tak, imprezowa, nie jest to gra słowna, więc fajnie. Mm -hmm. e, jest to gra taka na pomysł. No, innowacyjna, więc Innowa można to być coś nowego, co, czego nie było dotąd w grach. Tak, to jest innowacyjność, to jest trochę gra taka ciepło zimno. Przy czym mm -hmm. no jak my graliśmy w ciepło zimno, to raczej o, mówiliśmy o lokalizacji, mm -hmm. prawda? Że coś jest bliżej bądź bądź dalej. I tu też jest podobnie, tylko że nie o lokalizacji, tylko no, mówimy, mm -hmm. gdzie jest, czy coś jest na bardziej na prawo, na lewo na środku. Rozumiem. I to jeszcze w tym roku będzie. Miło. Cena wyjściowa, taka w sklepie, to około 100 zł. No to właśnie A, to taka, tak. cenowo właśnie w te widełki uderza rodzinne gier, nie? gdzie kupisz to. Tak. Bo jak patrzysz do 100 zł, no tak. to rodziny kupują takie. Tam jest fajny mechanizm taki plastikowy z tego mhm. koła, mhm. są karty i jakby ta regrywalność też trochę na tych kartach polega, bo te karty kiedyś się wyczerpią, mhm. ale zawsze na innym miejscu na osi będzie dane dana kategoria, więc no zawsze inneso będzie musimy wymyśleć, ale też na pewno nic nie szkodań na przeszkodzie, żeby wymyślać własne. Mhm. Czyli coś łatwe, trudne w użytkowaniu, czy to, mhm. no, cokolwiek, no łatwa, trudna gra planszowa, no, mhm. nasza wyobraźnia jest tutaj limitem. Okej. Okay. Sky is the limit. Tak. Dobrze, mam fajnego newsa kickstarterowego. O -o. 22 września startuje kickstarter. Pytanie, lubicie ten horror Coś? The Thing? Ale który? No to ten ma, no. ten, or, muszę, muszę ten oryginalny w sensie na bazie... Nie ma różnicy, no jakikolwiek. Ojej. No jest różnica, bo jest to coś z tym Dobrze, clownem i jest to coś to nie, to jest na stacji it, arktycznej. It. No to, o to mówimy od, y o stacji thing, arktycznej. a nie It. Aha. tak No. To są dwa różne filmy. Dokładnie. No a okay, no. nie lubicie? Y ja muszę sobie przypomnieć. No. Mm -hmm. Bo nie, ch nie chcę się drugi raz zbłaźnić. Mm -hmm. Dlatego jak sobie przypomnę, to powiem, ale wydaje mi się, że lubię. Okay. To startuję Kickstarter. starter? No, bo jeszcze ci przerwę. Wiem, że jest gra planszowa w tym uniwersum. Mm -hmm. No to będzie nowa. Dobrze. Okay. Jeżeli chodzi o defink, będzie to gra kooperacyjna, mm -hmm. ale taka kooperacyjna. Z że... elementem zrajów. Jedna osoba będzie tym, co aha, aha, aha. grała, reszta będzie ty grała tymi mm -hmm. osobami na tej stacji e arktycznej. No i będzie takie elementy jak tam e, survival, e, będzie właśnie kooperacja, mhm. no i będzie e, ta, ta osoba, która będzie grała tym e, cos mhm. e, będzie starała się wszystkich mhm. zabić, a tam, gdzie mhm. będą starać się przeżyć. I to nie ma to żadnego elementu zdrajcy, bo tam chyba w nie, filmie nie, nie. coś tam takiego się pojawia. Chociaż że, o Jezu, no, nie. No, mówię, nie chcę się błaźnić, bo no. to już jest za dużo. No. Za mało mam informacji. No i tak. 22 września startuje Kickstarter. Tak, ale ja teraz mam trochę wolnego to obiecuję, że sobie przybliżę ten film. Bo bardzo Unigarsome. lubię takiego, takie, takiego rodzaju filmy. Moim newsem jest mhm. dodatek do Robinsona Cruzo. I to jest skrzynia skarbów. To nie jest dodatek. To jest tylko skrzynia, żeby się mieściły jest to w okresie nie nie wiesz o czym mówisz. Big Box, no. No nie jest żaden Big Box, Pięć scenariuszy do gry, a ze scenariuszami to są dodatkowe elementy, o czym mówić, jaki Big Box. Słuchajcie, nie jesteście przygotowani, ale to no, już nie jest moja sprawa. E... Zupełnie mnie Robinson nie jara, no. Ale... No i mnie nie jara, i ja o twoje nie są nie drama Także, fa dla fanów wszystkich Robinsona Cruzo. bo mm -hmm. to są scenariusze nie tylko au autorskie, ale mm -hmm. też i fanowskie. Mm -hmm. Okej. Okay. I to jest jakieś tam zakończenie kampanii. Jak ktoś lubi, ja wiem, że jest dużo fanów tej gry. No jest dużo fanów. No e, także jest przed sprzedaż i proszę zamawiać z naszego sklepu z planszówkami tak? tak no, którego nie mamy. Ale linka dajemy w opisie. Okej. Okay. Coś powiedzieć o Solar City? <laughs> Karol? Solar City. Powiedziałem. Okej. Okay. No to Solar City. Premiera 10 października. UV Games. Tak, UV Games. W, w końcu. końcu w końcu po wielu dramach, po zmianie wydawcy. wydawcy. Po upadku jednego z wydawców. Tak, wreszcie się pojawi Solar City. To, to jest jedno z ich założeń. Solar, Solar Punk, tak? Tak z tego co czytałem. Co to znaczy? No, nie mam pojęcia, co to znaczy. No mhm. ale tworzymy miasto, tak, które jest tam. Przyjazne środowisku. Tak jest. Gork, nie wiem, czy to nie ma coś z, z suburbią? Nie. nie. Nie wiem. Hmm. Ale tak, to jest jedno złożenie UV, jak wchodziło tak. na rynek właśnie, że chcą e... wydać e, grę Games Factory. Tak, tylko wciąż nie wiem, czy osoby, które wsparły to na kampanii, czy dostaną Dostaną. To... Dostaną. No. dostaną. te, Brawa które dla UV Games. Te, które nie miały e, e, wsparły i nie dostały zwrotu pieniędzy, dostaną grę. Mhm. E, Ona od razu będzie wydana z dwoma dodatkami. Także mm -hmm. bardzo ładnie. Wszystkie te rzeczy, które były odblokowane w, na, zagram w to, mm -hmm. zostaną też e, dołączone, także i będzie popra będą poprawione grafiki, e, także ogólnie Ubisoft Games tak bardzo na bogato mm -hmm. się tutaj postarało, także prawa mm -hmm. dla Ubisoft Games. Dla nich. Dobrze. Wspieramy takie inicjatywy. Dobrze. Jutro premiera Barasz, bo o tym nikt nie powiedział. No to gdzieś tam miałem e, następne. Trafi, trafi do sklepów. Tak, i do, na moją półkę. Tak jest, niektóre osoby już mają, bo w sprzedaży dostają. Tak, z portalu. Mhm. Zgadza się. Jestem no i... ciekaw zawartości, bo gra jest dosyć kosztowna, jak na euro bez figurek. Mhm. ogólnie bez fig grafii jest figurek, a więc jestem ciekaw, co tam wymodzili. Ale są specjalne meple, które wyglądają dziwnie. Mhm. Bo wyglądają jak takie dziwne potworki, a to są no jakieś tam machiny budownicze. Aha, no zobaczymy. Ja, bardzo ciekawy temat, inżynieria i. No i... ciekawy w mnie w ogóle ten sam mechanizm który wpływa na, na akcję wszystkich graczy, mimo że to jest gra euro, tak? Czyli mm -hmm. każdy jakoś tam sobie no, rzepkę tak. skrobie. Jakiś mechanizm przepływu wody tak? Przez, tak. przez te tak, przez te I, i możemy negatywną interakcję wpływać tak. na innych graczy. Już surowce to nie są pobierane tam nie wiem, z banku, mhm. tylko te surowce leżą na planszy. Kto mhm. pierwszy, ten lepszy. A podobno ci bardzo krótka kudelka w tej grze, nie? że wszystkiego ma brakować od samego początku do końca. Mhm. No może być to ciekawa alternatywa dla takich średnio ciężkich mhm. euro na półce. Okay. Dobrze, ja mam, ja mam też newsa, które już jest nieaktualne, ale poświęciłem czas, żeby go dostać. Także muszę powiedzieć, bo pojawiło się w planszomanii Unmatched, w The Fog, ta najnowsza część, mm -hmm. która ma najwyższe dosyć oceny, ale już jest niedostępna. To... no wiem, no nie wiem wie, po, co, no, po, po, co, po co tym. ale powiem. skoro jest planszomani to no. myślę, że jest szansa gdzieś tam dosyć że ktoś lubi serię i czeka, bo wiem, że mało jest szumu wokół tej gry mhm. a ma bardzo mocne recepty bo nie ma polskiego wydania cały czas i nie, nie jest, mhm. jest bardzo ciężko dostępne tak czy siak, bo jest ten nakład mimo wszystko, on się praktycznie mhm. rozchodzi w Stanach Zjednoczonych a te takie jakieś resztki, które dostaną się do Polski, no to do tego też nie jest za dużo mhm Także ciężko zdobyć podstawkę, a dodatki to w ogóle są praktycznie niedostępne. Mhm. Mam newsa, który Ciebie zainteresuje. Dobrze. Pamiętasz, że w poprzednim odcinku mówiliśmy o Dinozaur Island, i tak. nowej, nowej odsłonie. Mhm. To też ten sam wydawca ogłosił, że będzie też Dinozał Island wykreślanka. Ja to widziałam, ale mi to w ogóle nie jar. Ja nie lubię takich <laughs> gier. No. Ale trzeba powiedzieć, ktoś lubi wykreślanki, ktoś lubi tak. parkour To jest rajski, fajnie to... nazwane, bo to jest yy, Roll and... Right. Właśnie nie. nie. Raft tam jest chyba. Coś tak. takiego, że no, tak fajnie no, to z przekąsem tak, zrobi. Dziwna, dziwna nazwa. No. Że to my właśnie się nawiązuje do... No. Ale to, może być... Znaczy, wykreślanki mnie tak... Y, jedna wykreślanka w mojej, na mojej półce zupełności wystarcza i nie, nie, nie, nie potrzebuję tego więcej. Co? Co to zagra u Ciebie na półce? Hmm, to znaczy, może nie na mojej półce, ale, na, ale znam kogoś, kto ją ma. Dobrze, no i to jest welcome tu. oczywiście. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. No, nie, nie mam potrzeby aktualnie posiadać wykreślanki. Zagrałem w tamtą, bardzo mi się podobała, ale więcej nie potrzebuję na ten moment. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o... No jest tak, roar and write. Roar. Roar. Roar. roar. roar. roar. Okej. Okay. Władimir Suchy, kojarzycie tego pana? Tak, i ja mam grę jego... Ty... Masz podwodne miasta? Tak. Tak jest. To zapowiedział nową grę. Suchą. Suchą. Tak, będzie euro. Tak tak. Mhm. to... No Wladimir Suchy robi... Chociaż nie zawsze, ale często robi bardzo suche gry. I będzie to y, gra w, w, umiejscowiona w średniowieczu. Właściwie w średniowiecznej Pradze. Będzie się nazywała Praga kaput Regni. Ojej. Okay. Średniowieczny klimat. Mhm. Suchy Euras. Mhm. Ale wygląda przepięknie. Jest Praga, przez Pragę przepływa taka rzeczka, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Ryciny Pragi są takie, właśnie. Chyba to widziałem i myślałem, że to jest Ulm. No. A to nie Ulm. Jesteś... Już nie powiem nic. Widziałem grafikę tego, no <laughs> Okej, okay. jeżeli chodzi o tą. Bardzo mi się podoba, tam jest taka zabudowa, to wygląda jak taka scena. Trybuna, o. Trybuna, na której też będzie jakaś akcja do, do wykonania. Nie wiem, bardzo zagadkowo na razie to wszystko wygląda, mhm. ale wygląda przepięknie. A Wladimir Sucher robi dosyć fajne gry, także mhm. trzeba, trzeba to śledzić. Też ma ten Teotihuacan? Nie, to Turczy. To Turczy. Okej, na Waniusa, co tam masz jeszcze? Dodatek do Wingspawn, Oceania. O, tak. Ale bardzo mało o nim wiem. Bo pokazali meple. Yy. Tylko, że to jest meple, to jest te meple, to jest wersja deluxe Kickstarterowa, okay. która nawiązuje nie tylko do tej gry, a też mm -hmm. do Pendulum. E, no nie wiem właśnie, jak to się łączy z, z samą podstawką, mm -hmm. bo to jest na pewno taki dodatek sprawniający. Może w, w, jakby w podstawowej wersji są żetony może. Mm -hmm. I tu są te upgrade'owe e, meple. Tak, ale też ciekawa rzecz, bo e, czeski wydawca Wingspawna pokazał też jak będzie wyglądało pudełko. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle, czy to, czy, czy to tak powinno wyglądać, że oryginalne wydawca nie pokazuje, tylko jakieś tam ukradkiem jakieś czy przecieki. Tak, tak jak albumy Lady Gagi tam gdzieś. Tak, albo, <laughs> albo tak jak ceny Xboxa gdzieś tam Tak, tak, tak. nie, ja nie <laughs> wiem, czy ktoś to specjalnie robi. Ej, weźcie, powiedzcie, to tak trochę szumu będzie. No. Okay. Ale nawiązując do tego dodatku na skrzydłach, bo um, Stone Meyer ma taką swoją tabelkę, gdzie pokazuje na, na jakim w jakim punkcie są ich gry teraz, czy są opracowywane, czy już są gdzieś tam produkowane, czy już idą do nich, nie? No to pokazali też, że opracowują dodatek do FintiCulture. Nowy. No. No. Ale na razie jest gdzieś tam na, w powijach. na razie jest tylko, nazw, mhm. jest tylko pokazane, że będzie dodatek do VitiCulture. no to ciekawe. Znaczy nie wiem, czy się będzie łączyć z Toskanią, bo mhm. uważam, że VitiCulture z Toskanią to jest pełnoprawny produkt i nie potrzeba jej niczego mhm. więcej, mhm. ale jeżeli byłby to dodatek poza Toskanią, to może jeszcze ma to jakiś sens. Mhm. Może no. dodadzą jakiś dodatek, gdzie wprowadzą inny region, który produkuje wino, nie Toskanie. Może jakieś francuskie wino? Wiecie co, ja mam e, takie przemyślenie, bo zawsze mhm. wolałem polskie podanie gier, Mhm. bo wydawało mi się, że nie ojczysty język to piękny język, mhm. to że te ceny gier są niższe. No okazuje się, że to nie jest prawda czasem. Bo zobaczyłem e, grę, która ma teraz polsko wydanie, no ale nie będę mówił, który, no bo nie będę do nikogo szykanował. Okazuje się, że to jest 10 złotych tańsze. A nie muszę czekać rok na tą grę, tylko mogę za po angielsku kupić. Zależy. Ale to też zależy od wydawcy, bo na przykład portal, no, portal bardzo to... ładnie obcina te tak, ceny. Portal to już muszę przy... to już od razu mówię, jakby zawsze to mówiłem, że mm -hmm. wiem, że jak coś portal wyda, to wiem, że to będzie z ekstra Znaczy mm -hmm. takiej no uczciwy, o tak tak, tak. Ale no nie zawsze. Ale zdarzały się są. wydawcy, którzy faktycznie mało. No. Ale, ale też no. wiesz, cię... Czasami te ceny są dostosowane do rynku polskiego, a czasami no, nie da się, no bo jednak produkcja y, robi swoje, albo mm. może mają tak umowy po prostu podpisywane z oryginalnym wydawcą, że nie są w stanie te gry wydać w lepszej cenie, Czy znaczy, Mówię o takiej mniejszej grze, około tam stówki, ale rzeczywiście mm -hmm. jak Porta robi gry za 200-300 zł, to ten koszt gdzieś tam tak. można uciąć znacząco. Wiesz, im większa gra, z tym, z tym tej większej gry może zejść bardziej, nie? Tak, tak. A Z mniejszej gry już tak średnio, nie? No nie mówiąc no, o tym, że robią takie, takie tytuły, gdzie wiadomo, że się ludzie rzucą, mm -hmm. no i to atrakcyjna cena pomoże. Okej. Okay. Moich... Czy ten news Przemek Ci się podobał? Bardzo ładny. Bardzo. Ładny. <laughs> Twoje uznanie jest tak. dla mnie jak miodem na moje uszy. Pojawił się taki news, że Uwe Rosenberg robi grę o, grę o Robin Hoodzie. Tak, to widziałem. Widziałeś? Widział. I Będzie przeznaczona dla dwóch graczy. Mhm. Gry Uwe dla dwóch graczy. To są fajne gry no powiedzmy no, nie wiem. Marek nie jest entuzjastą patchworka no nie no, no ale będziemy tam wcielać się w robina zbierać łupy, tworzyć jakieś zestawy z tych łupów, będziemy otrzymywać złoto za te łupy a i to jest taka wyścigówka mm. Toż jak pędzące no. żółwie? nie wiem ciężko powiedzieć co dalej? nowy dodatek i DLC do podróży przez Śródziemie. Nowy dodatek będzie wyglądać tak jak dodatek do podstawki, czyli pojawią się nowi, nowi antagoniści, trzech nowych antagonistów, a nowe DLC to po prostu nowa przygoda, Aha. nowe, nowe 14 tam przygód, czy tam misji, nie? Mhm. Ale tak, DL DLC stworzone tylko na podstawie kafelków, które już są dostępne, tak? W, tak, w, w grze, ale w podstawce, podstawce i, dodatku? i dodatku. Tak, tak bo to jest tak jakby DLC, musisz mieć te cieniste z ścieżki, żeby, żeby mieć, mhm. Żeby grać, czyli... Fajne to jest. No i do, te, te DLC, DLC nie jest, wiesz, kosztuje 25 złotych yy, około, nie? Yy, więc no tak. za pełnoprawną przygodę 25 złotych, no jesteś w stanie zapłacić. Yy, mm -hmm. Nie jest to jakaś tam strasznie wygórowana cena, a podwaja ci czas rozgrywki, Czas Że właśnie, jest podstawka i ktoś wypuszcza kolejne scenariusze na podstawie tak, tych elementów, jest, co się ma. To, to jest, jest super sprawa i według mnie więcej na przykład posiadłości śleństwa powinno być czegoś takiego, bo mm -hmm. z, e, tych DLC jest e, mało. Ale tutaj też jest coś takiego jak mm, nieoficjalna aplikacja do gier e, Fantasy Fight Games, gdzie ludzie tworzą sami scenariusze. Właśnie, ja też chciałem zapytać, bo to byłoby super, bo też tak, to na BGG freaky jest, i oni tym sobie jest, robią, jest, jest, i ponad, jest ponad 50 scenariuszy w języku angielskim, 8 w języku polskim, mhm. y, już przetłumaczonych, stworzonych przez tam... Jakichś entuzjastów posiadło no, ścisłaństwo. To jest fajne. I te, na podstawie tych elementów, które masz w grze, yy, które, które gdzieś tam kupiłeś, możesz sobie mm. rozszerzać po prostu to. I to jest darmowe, nie? więc tak. też super. Bardzo fajne. No. Podobał Ci się ten news? Bardzo. Super. <laughs> Ale ja żadnego Twojego newsa jeszcze nie skrytykowałem. Aha. Okay. To co, przechodzimy to jak do. O tej. o grze dwuosobowej. I to jeszcze na wydawcy pojawi się jedna, jedna gra, dwuosobowa. Mm. Watergate. Na magazyny trafiły. I ma, tak. Lucky Duck Games. Lucky Duck. I albo w drugiej połowie września, albo w połowie października ma trafić już do sklepów. Tak. Kaczki teraz sprawdzają, czy wszystko się zgadza. No to, i tak to, to zapowiada się. Tak ciekawie. samo Nowa Luna ma się też pokazać. Bo Nowa Luna i Watergate mają się pokazać mniej więcej w tym mniej samym czasie. Mniej więcej w tym samym Nowa czasie. Nowa Luna 3 tak. Nie? Nie wiem. <śmiech> nie, <śmiech> mamy, my też nie. Jest na A my możemy przejść do naszego działu związanego z dramami. Tak? Myślę, że tak. Myślę, że teraz jest dobry moment na końcik dram. Dobrze. Koncik <śmiech> dram. A to ta muzyka powinna być teraz? <śmiech> <śmiech> Jeżeli chodzi o dramy, to ja mam taką jedną małą dramę. To się pojawiło na forum gier planszowych. A, ja też mam jedną, no? Okej. Okay. I to jest a propos filmiku Game Troll TV. pokazali, Pokazał, właśnie Piotrek pokazał. Nie wiem, czy Piotrek mogę mówić, czy Pan Piotr, ciężko powiedzieć. No, ale nieważne, pokazał perełki ze swojej kolekcji. pokazał tam jakieś gry, tam stare, z, z, mhm. z wydawnictwa Sfera. I tam jakieś gry takie, które, które tam są jego bliskie sercu, nie? Jakaś tam jego pierwsza gra plaszowa, czy coś takiego, nie? No i pokazał też na sam koniec kartę do Magicka, no. Black Lotus. No i tam wspomniał, że za tą kartę to jego córka sobie kupi w przyszłości mieszkanie czy coś takiego, nie? Tam tak ten, że dostał tą kartę od jakiegoś swojego, swojego widza, no. tak? Tam w zamian za to, że on robi takie fajne filmy. No i wszystko by było fajnie. No bo faktycznie Black Lotus, rzadka karta i no. ogólnie no, tam e, w, najbardziej znana karta Magicka. No ja już znam, a nie gram <grym> Ale widzowie wykazali mu, że to wszystko się zgadza, tylko że to jest Black Lotus jakiś przedruk czy coś takiego. E, I to w ogóle się nie, nie ma do tego oryginalnego Black Lotusa i on może kosztuje tam z kilkaset złotych a nie kilkaset tysięcy, no bo... bo... A było to powiedziane, że, tam, że to jest ten właściwy, oryginalny... Powiedział, że kupi sobie za niego... A ja mogę powiedzieć, że mam kiedyś kupię sobie za to mieszkanie, no ja, kiedyś może sobie kupię. Dobrze, ale t... o, z tym to jeszcze wiesz, nie ma, nie ma tutaj żadnej dramy, no bo każdy może się pomylić, źle powiedzieć czy coś takiego, nie? No nie każdy. Dobrze, ale teraz słuchaj. W on W momencie kiedy... W momencie, kiedy, w momencie, kiedy, w momencie, kiedy Zaczę, zaczęli widzowie pisać, może, to się, to się nie no. zgadza i tutaj no. nie, nie, nie, nie ten. On Ojej. zaczął kasować komentarze. Ojej. I tutaj. Aż przykro się robi, no. No myślę, o. że nie. Nie tędy droga, nie? O. Że jednak dialog, wiesz, można powiedzieć, że. Można wyjaśnić sytuację, nie? Można powiedzieć. Przyznać się do błędów. Przyznać się do błędów, albo nawet powiedzieć, że no powiedział tak e, dla żartu, czy. No. E, w ogólnie, no chciał tylko gdzieś tam. No nakręcić to mhm. w, te, w ten sposób, nie? a nie, nie na zasadzie takiej, że no zostawiamy to wszystko niewytłumaczone, kasujemy komentarze i olewamy widzów. Nie mhm. wiem, co to było napisane. Uważam, że można kasować komentarze, ale gdzieś tam, gdzie są rasistowskie, ksenofobiczne, nie, nie. Bo homofobiczne, było, ale inne wszystkie... Widziałem, widziałem zrzuty tych komentarzy i to były komentarze bardzo mhm. fajnie napisane, takim normalnym mhm. językiem, bardzo merytoryczne, opisane punkt po punkcie, co się nie mhm. zgadza i to wszystko skasowało. Nie? nie, nie. Nie. Kończymy kącik dramy Tego <głos> miało... nikt nie przebił Nie będziesz miał lepszej dramy niż ja No nie będę <głos> miał lepszej dramy no to Jedyne co ja, co ja mam mhm. ja Mam mało To jest ta premiera Small world i to jest jakiś dla mnie gniot <głos> I to jest drama <głos> dla ciebie tak? Dla mnie to jest drama no bo znaczy, nie jest dramą to, że ktoś wypuścił sobie grę Small World War of Warcraft, ale drama jest to, że teraz każdy recenz recenzuje, jakby, jakby jego lubię nagra No kurczę, no się. No, ja rozumiem, że jest jakaś reedycja dziesiątej wersji Small World ale tego już było tyle, że to każdy normalny to by to odlał i powiedział, no dobra. nie, że zwykłego Small World'a kupisz za 100 złotych. E, ale a... nikt tego normalnie by nic recenzował. No jest takie... No, no a tutaj 200 zł i... I tylko mam naklejkę World of Warcraft. Nie? No, no nie wiem. I żeby, żeby robić z tego przykładowo rozrywki, recenzje, yy, zasady i coś jeszcze. No, Pff, no nie ma. No nie mi oceniać, to ma coś na kanał, ale widzisz, no liczą się kliknięcia. No. no, wiesz, na to na tą grę myślę, że tą grę kupi sporo osób, które nie jest w e, proszówki, tak, tylko nie. ze względu na to, że jest w świecie World of Warcraft, Tak, to tak jak najbardziej y, o, oglądany filmik Game Troll TV, to jest recenzja y, gry opartej o y, uniwersum, co w Warszawie się dzieje. Ta, ta bajka taka, walaszka. Blok ekipa, o! Blok ekipa. Tak, i to, ta ma, ma ponad kilk kilkaset tysięcy y, y, obejrzeń, nie? Musimy się zastanowić nad naszym kontenu. Tak, Co no, my, to my to robimy w życiu źle? Nie, nie wiem, bo ja ten chyba recenzuję teraz gliśmy osna, bo nie wiem co tam się sprzedaje no. Muszę sprawdzić to. Okej. Okay. No. no small words Nie, no ale będziemy tchólu recenzować co się sprzedaje. Już, Dobrze, już i... też nie bądźmy tacy sprzedajni. Kończymy, bo kończym gram. Już tak. Chociaż ja mam jeszcze jedną małą rzecz, bo musimy sprostować a propos właśnie Dead My Die. Mhm. Bo powiedzieliśmy, że tam portal wyjaśnił całą sytuację i ten. No właśnie, jest taki mały zgrzyt, ponieważ pan portal powiedział, że oni. Pan Ignacy, tak? No pan Ignacy, no nie no ogólnie pan portal, no, Aha. Oni powiedzieli, że wstrzymali ten, tą wysyłkę, tylko dlatego, żeby dosłać wszystko już w komplecie reszcie osób, nie? Część osób dostała niekompletną grę. A powiedzieli, że tam reszcie, reszcie doślą, jak już wszystko mhm. się to ten... No, ale no, Niekoniecznie, bo... Yy, jednak potem do zaczęli dosyłać tą resztę tych... Yy, mhm. tych, tych gier. Już nadal niekompletne, nie? Mhm. Więc no... Trochę, się, trochę, trochę to przeinaczyli, to wszystko. No i nie przetłumaczą kart yy, tych, które dosłali po angielsku, nie? Mhm. Ale tu mówisz o tym dodatkowym scenariuszu, tak? tak, tak nie tak, nie tak, o tak, podstawowym. Tak, ale jest światełko w tunelu, do, zaczęły docierać już brakujące elementy scenariusza. Tego dodatkowego. Mhm. Także no niesmak pozostał, jak to mówię. Nie możemy kończyć dramami, człowiekiem śmijem akcentem. Nie, nie, mam jeszcze ten. <laughs> Okej. Okay. Mam news taki, że e, pojawia I się... Ileś tego masz, jak można do tego nie tyle newsu zrobić? No nie wiem, no tyle rzeczy się pojawia. No. Mm. E, mam e, taką grę, Faium. Faium chyba się to mm, nazywa. I to będą Egipskie Klimaty. Mechanika Deck Buildingu. To będzie spora gra strategiczna. Także... a i to jest twórca wysokiego napięcia. Także ja to, no. tak. y, i ma być, y, wysokim napięciu w ogóle jest jeden z najlepszych y, systemów y, ekonomicznych. Tak, Czyli że jeżeli coś kupujesz, tak, tak. to coś się robi coraz droższe, bo coraz bardziej tego brakuje na rynku. Mhm. I tutaj w tej grze będzie ta sama, ta sama mechanika. Mhm. No, że tak naprawdę działa rynek? Tak, popyt po podaż. Mhm, dobrze. Im mniejszy jest Nie. popyt na coś, tym to jest droższe. Hmm? Znaczy, to na pewno jest jakieś granic, graniczne wartości, muszą być. To nie, nie jest zawsze tak. No tak, ale. Zobaczmy. Jako, że kończyłam Uniwersytet Ekonomiczny, to też? To wiem. <laughs> ale no, masz na przykład cenę masła, nie? No to cena masła jest yy, bardzo dużo czynników, nie? Bo to nie zależy tylko od tego, czy w Polsce się kupuje masło, czy... ale też za granicą. Nie? Jeżeli w Polsce brakuje masła, to, to masło się robi coraz droższe, nie? I dlatego kosztuje czasami po 6 zł, a teraz kosztuje na przykład 3,50, nie? Hmm. Mhm. To masz tak jak z Ulm. Tak. Ale Albo... dorzucają to do jakiejś tam wartości zakupu koszulek. na. na Albo z ropą stronę. naftową. Na przykład teraz się za dużo ropy naftowej nie kupuje. Mm -hmm. Więc automatycznie ropa naftowa spada jej cena, nie? Mm -hmm. No i to, to, to, to, to Więc tutaj będzie to samo. Znaczy, te, mniej więcej to będzie jakoś tam emulowane. I tyle z moich newsów. Tyle. <śmiech> Tylko się. Powiedziałem ja. Dobrze. Mamy godzinę, ponad godzinę już gadamy. No ale jak się siadło tak na końcu uważa. Nieee... że no, to jest za długie, no. <grymne> <grymne> musi... musi wyłuskać jakieś rzeczy, no nie można tego wszystkiego gadać, no. E, tym pozytywnym akcentem kończymy nasz odcinek misowy. Spokoju, odporności i do usłyszenia. Trzymajcie się trwałości.